Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam Państwa w kolejnej audycji Infra Dzisiejszym gościem jest Pieczywo Witam wszystkich serdecznie, to Pieczywo Michał Biegański z tej strony Od 10 lat zajmuję się wychodzeniem z ciała z przerwami oczywiście nie Mogę powiedzieć troszkę tym ciele eterycznym Przynajmniej to mi się ostatnio jakby może nie, że udaje właśnie nie ostatnio mi się nie udaje w ogóle wychodzić z ciała po, po pierwsze a co tylko pod, w, w tym obszarze przycielesnym jestem tylko praktycznie przyciele. Mogę eksperymentować jakby raczej tutaj przyciele ciele fizycznym, tym ciałem eterycznym, to jak ty mówisz. O no Tak. Elektryczne. No gumocieście, elektryczny gumocieście, sławne. Pieciela znam od wielu lat, spotkaliśmy się po raz pierwszy na zlocie, bardzo ciekawe rzeczy nam wychodziły, robiliśmy wspólnie eksperymenty. Pamiętasz jakieś najciekawsze nasze wspólne expo? Znalazłem się w jakimś miejscu typu kopuła, typu to czy jakaś budowla renesansowa na, na samym prawie dachu. A może była knepa grecka, która ja robię? To jest możliwe. Ale wtedy robiłeś? Ja cały czas robię, od 20 lat restauracje greckie. Nie, to coś, coś takiego starszego było. Bardzo starszego. Ja tak dobrze robię, że się nikt nie połapie. <laughs> i tak, i wchodzę na samą górę i spotykam tam co najmniej 15 osób witam się z każdym, rozmawiam sobie nie spotkam jakby nikogo tam znajomego jakby z forum, czy z naszych astralnych podróżników, no ale na końcu właśnie pojawiłeś się ty, to znaczy o co robiłem? 20 lat młodszy uśmiechnięty, też ze wszystkimi przywitałeś coś tam opowiedziałeś o tym co teraz się jakby wydarzy, że ściągnąłeś nas do tego snu, to wszystko wydawało się takie normalne, oprócz jednej rzeczy twoich bardzo wąskich bioder no, wyglądało to bardzo, bardzo komicznie powiedziałeś 2-3 tygodnie przed tym wyjściem, aby ci gacie podczas pracy zawiązałeś później spodnie na drut i pomimo tego i tak cały czas intensywnie myślałeś o tym, że może jeszcze raz drugi raz ci spadną jakby to twoje mentalne uwarunkowanie na temat tego faktu tych spadniętych spodni przeniosło się również do tego świata sennego Zwróćcie uwagę, jakie dziwne rzeczy wychodzą, bo w śnie możemy wyglądać całkiem inaczej niż w momencie zasypiania. Ja już wielokrotnie tak miałem, że gdzieś z kim, komuś się śniłem, czy spotykałem się z kimś. Przyjmowałem postać taką, jaką sobie najbardziej zapamiętałem, czy najbardziej utrwaliła mi się w pamięci. Tym razem ten drut, który znalazłem na budowie, którym się ratowałem, żeby mi spodnie nie spadały, kręcił mi się w tą piżamę senną i wam je tak zobaczył. No tak, mieliśmy na forum też jakby cykliczny podcast. No i w pewnym podcaście padłem na zupełnie spontaniczny pomysł, pogilgotania cię mentalnie. Knąłem oczy chyba, bo daje. że mi narobiłeś wtedy? Troszkę odrobinkę. Ale nie, nikt tego nie wychycił tak naprawdę. Ty tak ale ja się śmiałem jak Bachan wcześniej. <laughs> no tak, ale próbowałem za drugim razem, mi się udało rzeczywiście. Wydało mi się, że nic z tego nie wyjdzie. I jednak rzeczywiście parsknąłeś śmiechem przez chwilkę. W czasie audycji, zamiast opowiadać poważnie, nagle postanąłem tak spontanicznym. Zdałem sobie z tego sprawę, jak łatwo jest nie płaszkotać na odległość, to po prostu zrobiło mi się wstyd. To Ale prostu... ciekawe jest to właśnie, że nawet podczas audycji nie wychwyciłeś tego świadomie, tylko zostało... Ja nie zarejestrowałem, no właśnie patrz jak to tak. działa. To jest właśnie niesamowite w tym. Ale nagranie zostało uchwycone i wszystko jakby stało się faktem. Mógłbyś nam opowiedzieć, czym się teraz zajmujesz? Którym z planów tych niefizycznych ukierunkowałeś swoje zainteresowania, w których jesteś aktywny? Mój problem w tej chwili polega na tym, że nie mogę wyjść wstralnie. Nie wiem czemu. Zostaję w tej przestrzeni eterycznej, to znaczy przy cielesnej. Ważę podczas wyjścia po, po wibracjach, około 10 ton, nie mogę po prostu się ruszać. Ledwo co mogę się wywlec z łóżka i gdzieś podreptać na podłodze albo na czworak. Niestety nie, nie daję rady nic więcej. Świat eteryczny jest bardzo blisko tego rzeczywistego. To znaczy możemy ciałem eterycznym bardzo dobrze widzieć świat fizyczny. Co to znaczy, że możemy widzieć świat fizyczny? warstwy eterycznej. nie wykorzystujemy prawdziwych oczu, a więc musi jakiś inny trik być, który zastępuje zwykłą percepcję. A czy powiem ci, że jakby w tym ciele eterycznym też jakby miała wzrok przynajmniej w jednym wyjściu i takim dosyć znaczącym, ale rzeczywiście jakby w ciele eterycznym bardzo mało do mnie jakby zmysł słuchu i, i wzroku. A jak odczuwasz przestrzeń i to wszystko co się tam dzieje? Bardziej jakąś taką ogólną świadomością rzeczy, to znaczy na pewno wiem, że jestem w swoim pokoju i że nie jestem jak wystrzelony w kosmos w danej chwili, jestem świadomy swojego łóżka, swoich mebli, swojego komputera gdzieś tam obok, zegarka, komórki, ale tak, nie widzę tego, wyczuwam gdzieś tam w środku, znaczy wyczuwam, wiem, że to jest. Nie, no to jest to taka charakterystyczna pewność, że się o. Tą, nie tak, nie chodzi o tą pamięć, że o samą wiedzę o że to wszystko tutaj jest, ale o właśnie taką, takie czucie tego. A udaje Ci się osiągnąć tą percepcję eteryczną, jeżeli zostanie w ciele, choćbyś mógł wyjść? To znaczy, jesteś w ciele eterycznym, mhm. a nie opuszczasz obszaru ciała fizycznego. Po prostu wszystkie ciała tkwią w środku, a pomimo tego masz świadomość tej fizycji... mam działanie jakby... Tak, tak, zdarzało mi się tak kilka razy. Ale tak jak mówię, nie mogłem wtedy się bardzo poruszać. No tak, grubasz dziesięciotonowy. No tak, ale mogę powiedzieć o takiej jednej historii związanej z ciałem. Pewnego razu z moją dziewczyną oglądaliśmy sobie film Hitchcocka. Oglądaliśmy go na łóżku, na rozłożonym laptopie. A Zrobiłem się troszkę senny jednak. Nie dokończyłem tego filmu. Obróciłem się na, na drugi bok. Po pięciu minutach zacząłem mieć te wibracje całe. Próbowałem wstać, obrócić się. Oczywiście szło mi to z bardzo wielkim trudem, ale udało mi się jednak obrócić swoje ciało eteryczne o 160 stopni, żeby zobaczyć pod moją dziewczyną co się dzieje? Siedziała sobie z laptopem na kolanach i widziałem, że jakby na jej twarzy z, z laptopa bije takie światło, które by zmienia się raz na ciemne, raz na jasne. Wróciłem do ciała fizycznego, siedziała w tej samej pozycji i powiedziałem, żeby powiedziałem, powiedziała, co robiła w danej chwili wtedy, kiedy ja wychodziłem. No, na początku jakby sugerowałem, że mogła coś minimalizować, jakieś okienka, przeglądać coś w przeglądarce internetowej, coś. Ale tak, okazało się, że oglądała nadal ten film. Więc kazałem mi cofnąć dosłownie o 10 sekund wstecz. Okazało się, że w filmie trwał dialog pomiędzy dwoma bohaterami. Charakterystyczne było to, że jedna postać była na czarnym tle, a druga wraz przeciwnie. Dialog tych dwóch osób był bardzo szybki, więc te ujęcia przemijały się ze sobą, mijały się tak w taki sposób, że pozostawiały właśnie ten cień i te błyski jakby na jej twarzy. To było takie dla mnie potwierdzenie, że ciałem eterycznym jednak potrafimy widzieć ten świat rzeczywisty, ten tutaj. Pewnego razu przyszedłem troszkę wcześniej spać, a moja dziewczyna czytała szczerze książkę, jak, no i tak, wychodzę sobie, nie mogłem się jakby dalej zapuścić. Bardziej starałem się obserwować, co się dzieje. W mojej głowie usłyszałem głos trochę, troszkę takiej starszej kobiety i ona czytała w myślach książkę. Pamiętam z tego, że pisywała przyrodę. Wróciłem do ciała, powiedziałem to, co usłyszałem jak w dziewczynie i ona potwierdziła, że rzeczywiście w tym czyta w tym momencie fragment pisywania otoczenia przez, przez autora książki. A byłeś w tym ciele eterycznym, które było takie ciężkie, czy jakoś inaczej odczuwałeś swoje Tak Wtedy też byłem w tym ciele eterycznym, ciężkawym. Aha, i ona jeszcze, jak powiedziała mi, że zobaczyła na książce pająka, który nagle gdzieś tam zniknął. No to ładnie, co ty wyprawiasz z dziewczyną? Nie wiem, miałem pająki po godzinach. <głos> Któregoś razu. Daleko za górami lasami. Daleko za górami lasami w moim pokoju. No tak, normalna noc, ale w pewnym momencie jakby dostałem super, mega, hiper e, ogromnej świadomości, która rozprzestrzeniła się dosłownie na 30 moich wersji mnie, moich ja. I w jednym momencie, w jednej chwili, e, która trwała pół godziny, e, byłem rozszczepiony właśnie... Na 30 osób, to znaczy koło 7 mnie spało nadal. I widziałeś ich wszystkich? Ja byłem tymi osobami. To nie chodzi właśnie o wzrok, ja byłem po prostu rozszczepiony na 30 osób. 30 wersji mnie. Około Trzy osoby powiedzmy już wstawało, jadło śniadanie, rozmawiało z członkami rodziny. Jedna osoba gdzieś już coś tam pracowała, jedna osoba gdzieś jechała w jakimś samochodzie, z jakąś dziewczyną, jedna wersja gdzieś kakała na koncercie, no ale jednak było to dla mnie dosyć intensywne doświadczenie, to znaczy w trakcie jego trwania, bo to nie mogłem wytrzymać tego natężenia, takiej ogromnej świadomości, ogromnej, o, o, ogromnej ilości mnie samych i błagałem, żeby to deszło, no i w końcu jakby zakończyło się, ale pominam to doświadczenie jako bardzo pozytywne i rozwijające, bo już jakby dalej nie powtórzyło się to nigdy. Co ci łączyło z tymi postaciami? Jak odczuwałeś to, że jesteś tą osobą na 30 sposobów? Mogłeś ich widzieć, czy wewnętrznie czuję, że nimi jesteś? Na podstawie czego stwierdziłeś, że jesteś jednym w 30? Na podstawie takiej, że tu nie czułem, że jest jakiś jeden oryginał, może tak, że jest jakaś jedna wersja, która zarządza nimi wszystkimi. Po prostu byłem tak samo nimi wszystkimi, jak jednym. Wypisz mało jak psychol. Ja też miałem podobne akcje. <głos> Dlatego nie dziwię ci się i doskonale zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest wyrazić tego rodzaju akcje. Jaś się potrafi dzielić, potrafi się rozmnażać i sam pamiętam jak Bruce, Moen opowiadał na swoich ćwiczeniach, że kiedyś sam był w siedmiu i mając siedem grup i fizycznym świecie, zrobił sobie siedem swoich duplikatów i każdą grupą zarządzał jeden on. Potrafi się oddzielić jakby od tych siedmiu siebie. Wbijał się do góry, po prostu nurkował każdego wynika. Ich, jak gdyby przeskakiwał świadomością z tych siedmiu siebie. No to rzeczywiście był wyczyn, bo siedmiu jest dużo, ale trzydzieści to, to już jest sensacja. Nie było wygodnie, ale dałem radę. Przez godzinkę albo pół. Jakoś tak. Najtrudniej jest wyrazić tą relację między jednym, a samemu będącym w wielu. Takie dziwne odczucie, że niby ty, ale wiesz, że jednocześnie gdzieś masz więcej punktów. Bardzo ciężko to wyjaśnić tak naprawdę, no bo normalnie żyjemy jakby w jednym ciele. Jesteśmy jedną jednostką, mówimy jednym głosem. No właśnie, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że automatycznie jesteśmy stworzeni jakby. Korzystania z doświadczeń życiowych tutaj, tu i teraz w jednym ciele. Są osoby, które uważają, że na przykład istnieje więcej światów fizycznych i powstają wedle woli czy potrzeby, i my żyjemy w nich wszystkich jednocześnie. Nieskończonej ilości kopii światów fizycznych. Jak sądzisz, mogą istnieć światy fizyczne? No tak, najwidoczniej moje doświadczenie było jak tego rodzaju doświadczeniem, w którym spróbowałem tej wielowymiarowości tego świata. Czyli świadomość moja, przynajmniej tej jednej jednostki która była przed obudzeniem tych wszystkich 30, była na tyle silna, że przetransmitowała się, że odczuwać te pozostałe wymiary. Czyli tak na dobrą sprawę, to częściowo z tych 30 ja, część była zupełnie losowa. To znaczy, nie czułem, że to byłem ja, to znaczy, że mogę to być ja. Jeden z tych ja był około 40, jechał jakimś super wypasionym samochodem, nie wiem, czy nawet przez Polskę, więc... A myślisz, że one wszystkie były w tym samym czasie? To znaczy, teraz, czy mogło być coś 100 lat wcześniej, czy z przyszłości? Myślę, że jakby tutaj w tym doświadczeniu pojęcie czasu miało dużego znaczenia, no bo... Cyklem nie zaje... mógł jechać tysiąc lat temu. No nie. A jakaś jawka. To był jakiś orszak albo z tego pułapu. Wydaje mi się, że, że część jakby z tych wersji mnie jest prawdopodobna te, tego słowami. Czy My nigdy nie wiemy, czy to jest jakieś rozszczepienie naszych uwagi, naszych wspomnień, naszych pragnień na wiele i rozdzieliłeś się przyjaźnią, przeżywając jak gdyby swoje wspomnienia, czy wyobrażenia o sobie. A może nie wiadomo jeszcze z kim się połączyłeś. Może wchłonąłeś obcy jaźni, jakieś bloki pamięci, zintegrowałeś się z nimi i mogłeś współodczuwać. Możliwe, że część z nich była zupełnie wymyślona przez moją podświadomość, tak? Ale... Tego nigdy nie będziemy że nigdy nie będziemy wiedzieć, że masz rację. Równoległe wersje mnie samego. Może nierównoległe, bo równoległe, no to brzmi jakby takie same duplikaty tam. A był Wiesz, jakiś krowy pasz, 500 lat temu? No nie, takiego akurat nie było. Można by powiedzieć, że ka każda z tych osób była wersją mnie, Wiesz, w, tym, w prawdopodobnym sensie. To, w przeszłości tam nie było. Rozwolnic światów fizycznych się ucieszą, gdy usłyszą twoją wypowiedź. Będę nam się cieszyć. Wiadomo, od ucha do ucha pewnie. Ale jak zaczną się wszyscy rozbijać na 30... To no nie poradzimy sobie z tym. To będzie chyba najciekawszy A. ten moment, kiedy wyciągać jak gdyby z pamięci z tych swoich części, ich umiejętności sobie wklejać. Czy te wklejki będą równie, e, e, równie intensywne jak te tutaj z twojego życia? One, one będą chyba pożyczone. No właśnie, w pewien sposób będą obrane z serialu. Realnym... Spotykasz dziewczynę swojego życia i w tym momencie musisz śpiewać, nie za 30 lat. A więc dobrze, no Tak, jednak... na jedną minutę. Na całe no i na... życie starszy zaśpiewasz i to do... do widzenia. Później obrączkę nie uciekasz. No tak, ale... Kiedyś miałem taką przygodę, że dostałem transfer umiejętności i grałem na harfie. To byś się dziwi Zopałem harfę, nie widząc nawet w tym miejscu, jaką pozycję ma, i zacząłem grać piosenkę. Później się zastanawiałem cały czas, czy mi się to wydawało, czy nie, ale grałem. Wszyscy mnie słuchali. Ale nie mogłeś tego otworzyć już drugi raz. No nie jak mogłem otworzyć. W tym momencie potrafiłem i to było super, bo miałem wtedy świadomość muzyki, świadomość dźwięku. Zrobiłem uważny utwór i umiałem to robić. I teraz się możesz mi zapytać, jak ja to zrobiłem. Na pierwszym zjeździe studiów, filmoznawstwa uznałem chłopaka ze swojego, roku, którym od razu dobrze mi się dogadywało. Otworzyliśmy się jakby na siebie w sensie rozmów, nawet na te tematy OB, Astral, jakieś e, cywilizacje pozariemskie. I okazało się, że z, z, z nim coś nie tak. On chyba miał właśnie chemioterapię i pewnego razu, jak nie przyjechał na zjazd i napisałem mu sms co, co tam się dzieje. Pisał, że jest chory, że zachorował. Oczywiście kolejny zjazd za dwa tygodnie też go nie było, ale już nie odpisywał na sms No i mi się przyśnił sen. Jestem w szpitalu i odwiedzam go na, na łóżku szpitalnym. Rozmawiam z nim i tej samej nocy za parę godzin to samo miejsce, tylko już jakby z pustym łóżkiem. Kaj budzę się rano i za parę dni dajemy sms od jego brata, że Dawid do nas odszedł, że nie żyje na w świecie. No i oczywiście wstrząsnęło mu to jakoś bardzo. Dzień po tym wyraziłem taką mocną intencję z chęci spotkania się z nim poza ciałem właśnie. Bardzo intensywnie o tym myślałem i pierwszy raz w życiu w ciągu mojego tego stażu niepozacielesnego w środku nocy wstałem praktycznie niekontrolowanie z łóżka poza ciałem. Nie było żadnych wibracji, nie było żadnych nagogi, nie było żadnego przygotowania przed, tylko właśnie ta jedna chęć. No i oczywiście wstaje. Kto w drzwiach? Oczywiście Dawid. Powiedział, że ciężko mu się pożegnać z rodziną, bo niektórzy tak bardzo go opłakują, że no najzwyczajniej w świecie nie może dostać się do ich rzeczywistości seny, ponieważ może nie śpią, tylko płaczą za nim. Powiedział, że to nie ostatni raz tutaj przychodzi, nie, nie przyszedł się pożegnać, jeszcze będzie on mnie odwiedzał. Ja jakby nie kwestionuję tego, też to była prawda, Stwór mojej wyobraźni, był podżegany tym, tym właśnie szokiem. No tak, ale to było takie doświadczenie, które jednak mocno odcisnęło się tam w moim życiorysie. Swojego czasu pomagałem z domem, który był chory na raka. Starałem się zorganizować grupę osób, która by mu chciała pomóc. Nic nam z tego nie wyszło, ale tej samej nocy, w której on zmarł, rodzina mówiła, że przyszło do niego światło dwie godziny przed całą śmiercią. On był nieprzytomny od paru dni i w tym momencie on odzyska świadomość i mówi słuchajcie słuchajcie co się dzieje, przyszło do mnie światło, wspaniale wspaniale się czuje, światło jest i no, opowiada oczywiście te stare historie o świetle W w momencie jak do niego światło przyszło, nie zrobiło się obe i nie wciągnęło do światła. I to było niezwykłe, bo w tym świetle rozpoznałem kogoś. Wiedziałem, że ktoś się strasznie cieszy, zadowolony jest, ale nie rozpoznałem tego identy. Ja się zastanawiałem tylko, kto to może być. Ja mi się wydaje, że te historie są prawdziwe. Nie nawet nie podważam wiarygodności ich. Zwróciłem uwagę na tą rzecz właśnie, że ci zmarli kontaktują się z nami nie tymi fizycznymi, tylko tymi właśnie śnionym planie. To jest stajemy się otwarci dla naszych zmarłych w momencie, gdy śnimy. Czym, twoim zdaniem, jest plan, w którym mogą ewentualnie do nas zmarli docierać? Wydaje mi się, że w odpowiednim stanie skupienia. No, jest taka możliwość, że zmarli mogą się z nami kontaktować, tylko tak jak Dawid mi powiedział, że trzeba zasnąć i jakby no, przefazować głowę, mózg albo, albo samą swoją świadomość na świat senny. I oni tamtej gęstości mogą się z nami niezwyczajnie w świecie porozumieć. Fajnie by było, gdyby istniała ta nić połączenia pomiędzy tym a tamtym światem. I Nie możemy tego tak naprawdę wymuszać on tak z tamtymi osobami. Kiedy będą miały coś dla nas do przekazania, na pewno przejdą i przegarzą informacje, które będą dla nas ważne. Skoro nie pokazują się, to znaczy, że, że mamy żyć swoim własnym życiem tutaj, korzystać z tej chwili, którą mamy. Nie chciałbym się konkretyzować tak naprawdę. Po prostu biorę doświadczenie takim, jakie jest i, i nie na 100%. Nawet te doświadczenia tutaj z tym ciałem eterycznym. No to owszem, jest to jakiś dowód, ale, ale próbujemy dalej, tak? A my dalej, dalszych dowodów, konkretniejszych. Może kiedyś uda mi się nagrać samego siebie, jak wychodzę z ciała. To by było coś. Na zlocie OB w Warszawie wywaliłem mnie. Tak, na ludzie bardzo dobrze szło. Trzymałem ciąg myśli i opowiadam swoje teorie o czasie. No i tak opowiadam, opowiadam do konchity, obok darek. I tak głup, skończyłem mówić, ten odzias mi przeminął, wracam do, do ciała. Tak się zastanawiam, nic nie reagują. Znaczy, ja tak dobrze powiedziałem, się rzadko tak zdarza. A ci nic. No ja tak się pytam. No co ty? A na co? No, no, no jak co, to co? No, ale na czas. No jaki czas? Co o czasie? A mówiłem o czasie? nic nie mówiłeś o czasie. No i nie po prostu nie... wyskoczyłeś gdzieś i, i mówiłeś. Stałem w tym samym miejscu. Tylko nie wylażę nie może tam. metr obok i mówiłem dalej do niej, Ale w śpiącym planie mnie nie słyszał. No pięknie. Nieźle, nieźle. No to straszne było. Czyli tutaj mówisz, że z jednej strony mówisz podwójnym głosem, ale też... Yy... Z drugiej strony właśnie. Jak wyleziesz na zewnątrz, to, to cię nie no. słyszy. No, no, no, no. Muszę spać. No, albo mieć tą, tą, te uszy otwarte. Mhm. Albo dobrze się wiesz, co zrobić, tak przefazować trochę, no, no, no. żeby. Ale nie wychodzisz, nie pomiędzy, żeby, jeszcze, żeby fi, ta buzia fizyczna ci się ruszała, żeby wyglądała to, co myślisz, ale byś miał umysł już tak przefazowany, że, że masz tą łatwość niefizyczną. No, no no no. no A i wtedy wiesz, matematyka rozwiązujesz jest po prostu super. Podejrzewam, że ci najzdolniejsi tak właśnie mają. Ale nie są świadomi tego właściwie. Nie, oni są fizycznie, ale mają umysł Coś? jak poza, Zdziś. bez ograniczeń. Tak samo artyści, no, którzy gdzieś tam świrują. skądś tam czerpać, tak. czerpać te, te pomysły. Chciałeś powiedzieć świrują. Świrują. Surrealiści jacyś. Dzięki ci za audycję. Czas nam dobiega końca. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, fajnie się rozmawiało. Na tym kończymy. Żegnam słuchaczy i do usłyszenia za tydzień. Produkcja i realizacja. Portal Infra www.infra.org.pl